Ćwiczenia. Chcesz coś zaproponować lub o coś poprosić? Wyraź swoją prośbę lub propozycję odpowiednio do polecenia. Zaproś gości do środka. Kommt bitte rein. Powiedz, gdzie mogą położyć płaszcze. Hier könnt ihr eure hinlegen. Powiedz, żeby czuli się jak u siebie w domu. się jak u siebie się poczęstowali. w domu. Fühlt euch wie zu Hause. Powiedz, żeby się poczęstowali. Bedient euch bitte. Życzysz smacznego. Guten Appetit! Usłyszysz zdania w języku niemieckim. Przetłumacz je na język polski, następnie wysłuchaj nagrania. Du siehst wunderbar aus. Wyglądasz cudownie. Das ist nur eine kleinigkeit für dein Bart. To tylko taki drobiazg do twojej łazienki. Wie net. Jak miło. Oh, das ist wunderschön. Och, to jest prześliczne. Okej, okay, alles ist fertig. Ok, wszystko jest gotowe. Fühlt euch wie zu Hause. Czujcie się jak w domu. Decken wir den tisch. Nakryjmy do stołu. Bedient euch bitte. Częstujcie się!